Prospekt. Nowo zgłoszone do sprzedaży dwusypialniowe kondominium po kapitalnym remoncie. Nowa kuchnia, łazienka i okna. Odnowiona dębowa podłoga w całym mieszkaniu. Drugie piętro. Balkon z widokiem na park. Prywatny parking. Blisko głównych dróg i autostrady. Cena wywoławcza to jedyne 110 tysięcy. Nabywcom ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 4 tysiące wkładu własnego. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoni już teraz. 847 647 4000. 847 7, 6, 4, 7, 4 i 3 zera. 8,, 4, 7, 6, 4, 7, 4 Radiowy magazyn posiadłość. Słuchacie radiowego magazynu posiadłość.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 Wysokiej granicy rentowności.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 Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości.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 647, 4 i 3,0 847, 6, 47, 4, 0, 0, 0.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 you <laughs>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 4 i trzy zera. Ha, ha, ha! Kupiłem, kupiłem mój własny dom, dom, domeczek, domusiek, mua! a mówili, że to niemożliwe. Ha, ha! Jeśli i Ty chcesz wyjść z closingu w takim nastroju, zadzwoń do nas. Od 25 lat zawodowo zamieniamy American Dream w realia. Bo my się po prostu na tym znamy. Zrób przysługę sobie i swojej rodzinie. Zadzwoń, przekonaj się sam. Illinois Star Realtors. Dobra firma, doświadczeni agenci. Dzwonisz dziś. 847 647 4000. 847 647 4 i 30. a w internecie posiadłość.com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 Vernon Hills, Chicago, AM 1300 WRDZ, Lagrange, Chicago, Polska Radio, Chicago, Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość. Prosimy o uwagę licencjonowanych agentów realnościowych.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 Najlepsze posunięcie w tym roku. 847-647-4000 847-647-4000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 Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się jak sprzedać korzystnie.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 847 647 4 i 30 847 647 4000 o uwagę prosimy osoby poszukujące taniego kondominium w miejscowości Des Plaines. Nowe i jedyne na rynku w tej okolicy. 1200 stóp powierzchni. Dwie duże sypialnie. Dwie pełne nowe łazienki. Duża nowa kuchnia. Drugie piętro w trzypiętrowym budynku. Niski podatek i niewielka opłata administracyjna na utrzymanie osiedla. Prywatny parking. Nabywcom ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 5000 wkładu własnego. Nie czekaj, dzwoń poszczegółowe informacje już teraz. 847-647-4000. 847-647-4 i 3 zera. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847-647-4 tysiące. 847-647-4 i 3 zera. Okazja, okazja, okazja.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 Wiadomości z rynku nieruchomości Specjaliści do spraw rynku nieruchomości kierują klientów do określonych kredytodawców. Wiele osób chce sprzedać, ale po prostu nie wie, kiedy to zrobić. Liczba sprzedaży wymuszonych najniższa od 9 lat. Wzrost liczby kredytów hipotecznych w październiku. Czy Donald Trump może sprawić, że rynek realnościowy będzie znowu dobry dla kupujących? Jak wynika z najnowszego badania, przeprowadzonego na zlecenie Freddie Mac, 8 na 10 specjalistów do spraw rynku nieruchomości ma wybraną grupę kredytodawców, do której kieruje swoich klientów, a w większości przypadków lista ta obejmuje tylko jednego, dwóch lub trzech kredytodawców. Badanie pokazuje również sposób, w jaki specjaliści wybierają kredytodawców, z którymi chcą współpracować. Decyzje są podejmowane w oparciu o łatwość robienia z nimi interesów, ich reputację i siłę tych relacji. 3 na 4 pośredników mówi, że ich Klienci zawsze lub często wypełniają ich zalecenia. Każdy lubi kupować tanio i sprzedawać drogo, ale nowe badanie właścicieli domów ujawniło, że wielu potencjalnych sprzedających boryka się z niezdecydowaniem odnośnie tego, kiedy dokładnie powinni sprzedać nieruchomość. Większość z ponad 1700 badanych właścicieli uważa, że ceny będą nadal rosły w 2017 roku. Prawie połowa twierdzi, że planuje sprzedać swoją nieruchomość, ale dwóch na trzech właścicieli powiedziało, że po prostu nie wie dokładnie kiedy. Zdaniem badających, niezdecydowanie sprzedawców było ważnym czynnikiem w całym 2016 Roku. Wszystko wskazuje na to, że właściciele domów próbują zdążyć ze sprzedażą, zanim ceny zaczną spadać najnowszego raportu przygotowanego przez Atom Data Solutions wynika, że w trzecim kwartale sprzedaże tzw. nieruchomości skonfiskowanych były najniższe od 2007 roku. Spośród wszystkich sprzedaży domów jednorodzinnych i mieszkań prywatnych, 13% to nieruchomości skonfiskowane. Wiceprezes Atom, Darren Blomquist, powiedział The Wall Street Journal, że procent ten może wydawać się wysoki, ale nie jeśli umieścimy ten wynik w odpowiednim kontekście. Zdaniem Bloomquista sprzedaże wymuszone praktycznie Obecnie nie istnieją na najgorętszych rynkach w kraju. Jak twierdzi Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych, nieco łatwiej było w październiku uzyskać kredyt hipoteczny. Wskaźnik dostępności kredytów przygotowany przez MBA wzrósł o 2,6%, napędzany przez nieznaczny wzrost dostępności kredytów Jumbo i High Balance, jak również rozluźnienie standardów kredytowych w odniesieniu do tradycyjnych kredytów zgodnych z przepisami rządowymi. W miarę, jak amerykańskie okręgi wyborcze próbują dowiedzieć się, co prezydentura Donalda Trumpa będzie oznaczać dla nich, niektórzy uważają, że może być ona dobrodziejstwem dla nabywców domów, którzy z trudem uzbierali na wkład własny. Redaktor naczelny Realtor.com napisał, że obietnica Trumpa obniżenia podatków i zmniejszenia liczby progów podatkowych z 7 do 3 mogłaby teoretycznie zaoszczędzić nabywcom pieniądze, które mogliby wydać na domy swoich marzeń. Natomiast pośrednik nieruchomości James Harris, który udzielił wywiadu dla Million Dollar Listings w Los Angeles, powiedział Realtor.com, że plan podatkowy Trumpa może również pobudzić przeżywający zastój rynek domów luksusowych i przekształcić go w coś bardzo pozytywnego. Wskazuje on również że fakt, że Trump chce ograniczyć rolę rządu federalnego na rynku nieruchomości, którego stanowisko mogłoby mieć poważne implikacje zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem! www.posiadłość.com Drobne kłopoty rozwiązujesz sam, ale życie to nie bajka.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 już dziś, bo jutro może być za późno. 312 957 7300. Internet prawo 24.com. Życie jest pełne niespodzianek. Nie wychodź z domu bez tego numeru telefonu, bo wypadki chodzą po ludziach. 312 957 7300. 312 957 7300.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 Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut.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 Z rynku nieruchomości SoCal City jako pierwsze przyjmuje zasadę zerowego bilansu energetycznego Sąd najwyższy gotowy podtrzymać pozwy w Miami przeciwko kredytodawcom Technologia jest fajna, ale milenialsi twierdzą, że pośrednik jest niezbędny Santa Monica w Kalifornii stało się pierwszym miastem na świecie, który wymaga, aby począwszy od przyszłego roku, wszystkie nowe domy jednorodzinne miały zerowy bilans energetyczny. Zerowy bilans energetyczny to termin, który opisuje dom generujący wystarczająco dużo własnej energii ze źródeł odnawialnych, aby zrównoważyć energię, którą pobiera od dostawcy energii w ciągu roku. Rada miasta Santa Monica powiedziała, że, cytuję, przyjmuje pozycję globalnego lidera w zakresie norm budowlanych dotyczących zerowego bilansu energetycznego. Koniec cytatu. Przedstawiciel miasta do spraw budowlanych powiedziała Radzie, że jest to oczywiście przełomowe przedsięwzięcie. Rozporządzenie Santa Monica wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Komisję ds. Energetyki w Kalifornii. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydaje się skłaniać ku orzeczeniu, które otworzyłoby drogę dla miasta Miami do wniesienia sprawy do sądu przeciwko Wielkim Bankom za kryzys związany z przejęciami nieruchomości w 2008 roku, który zdaniem władz miasta zdziesiątkował dzielnice mniejszości narodowych. The Wall Street Journal donosi, że liberalni sędziowie sądu oddalili argumenty kredytodawców sugerujące, że miasto nadmiernie interpretowało ustawę o prawach obywatelskich. Adwokat argumentujący w imieniu Bank of America i Wells Fargo powiedział, że drapieżne kredyty mogły zaszkodzić poszczególnym właścicielom domów, ale przesadą jest umożliwienie miastu Miami pozwania banków za utratę dochodów z podatku od nieruchomości. Korzystanie z technologii cyfrowej, która pomaga Ci kupić lub sprzedać dom jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Milenialsi są grupą, która w największym stopniu korzysta z nowych narzędzi, ale pośrednicy nie muszą się martwić, że odejdą do lamusa. Nowe badanie stwierdza, że 3 na 4 osoby powiedziały, iż współpraca z agentem nieruchomości przy kupnie lub sprzedaży domu jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Z kolei 2 trzecie uczestników badania powiedziało, że nigdy nawet nie rozważałoby kupna lub sprzedaży bez skorzystania z usług pośrednika. Milenialsi cenią agentów, ponieważ są świadomi własnego braku doświadczenia związanego z tym skomplikowanym procesem. Biega!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 Tomasz Dudziński i wszyscy jego współpracownicy znają się na rzeczy. okazja, okazja, okazja Schiller Park, nowo zgłoszony do sprzedaży, duży murowany trzysypialniowy ranch 1800 stóp powierzchni, trzy olbrzymie sypialnie dwie pełne łazienki nowa kuchnia, dębowe podłogi w całym domu, podwójna działka garaż na trzy samochody nabywcom ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 9000 wkładu własnego nie czekaj, dzwoń już teraz 847-647 4000 847 647 4 i 3 8, 4, 7, 6, 4, 7, 4, 0 847 647 4000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 saraśadam 647 4 i 3 0 847 647 4000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 Teraz 847 647 4000. 847 647 4000. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847 647 4 i 30. 847 647 4000.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 Nowy na rynku, murowany, dwusypialniowy dom z pełnym wykończonym basementem. Dwie pełne łazienki, garaż na dwa samochody, niski podatek, bardzo dobry dystrykt szkolny. Cena wywoławcza to jedyne 250 tysięcy. Nie czekaj, dzwoń już teraz. 847 647 4000 847 647 i 3 0. lub w internecie posiadłość.com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 Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się, jak sprzedać korzystnie. 10.30 AM Już teraz możesz nas słuchać także na 1300 AM 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 10.30 1300 AM Podwójna moc energii Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość Wiadomości z rynku nieruchomości Nowe skrytki depozytowe oferują wygodę kosztem bezpieczeństwa Wzrost liczby parabanków. Czy Twoja kuchnia jest wystarczająco duża? Rezerwa federalna zapowiada prawdopodobną podwyżkę stóp procentowych w grudniu. Austin numerem 1 na liście wyłaniających się trendów. Pośrednicy z okręgu Collin w Teksasie są jednymi z pierwszych w kraju, którzy będą mogli wypróbować nowe skrytki depozytowe na klucze, które można otworzyć za pomocą aplikacji na telefonie komórkowym. Jednak zdaniem ekspertów do spraw cyberbezpieczeństwa nowe skrytki, tzw. Supra iBugs BTLE, mogą być narażone na ataki hakerów. Wśród osób obawiających się o bezpieczeństwo nowych skrytek na klucze jest emerytowany agent tajnych służb Robert Caltabiano, który wypowiedział się w tej sprawie w programie CBS News w Dallas. Okręg Colin dysponuje obecnie aż 27 tysiącami tych najnowocześniejszych skrytek na klucze. Rośnie udział niebankowych kredytodawców hipotecznych, nazywanych niekiedy Sheryl banks, w amerykańskim rynku kredytów hipotecznych. Jak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Atom Data Solutions, te równoległe systemy bankowe wyprzedziły banki komercyjne w wyścigu o rekordowo wysoką część rynku pożyczek rządowych. Raport Atom Deira wskazuje, że ci nietradycyjni kredytodawcy zapewniają obecnie 48% kredytów hipotecznych, co stanowi wzrost w porównaniu do 23% w 2008 roku. Oczywiście kredytodawcy niebankowi nie podlegają tej samej regulacji rządowej co banki. Wydawca i dyrektor generalny Insight Mortgage Finance powiedział Realtor.com, iż nie ma dowodów, że parabanki pożyczają w sposób nierozważny lub szkodzący konsumentom. Z najnowszego badania przeprowadzonego przez National Kitchen and Bath Association wynika, że średnia powierzchnia kuchni w nowo wybudowanych domach jednorodzinnych wynosi 161 stóp kwadratowych, czyli niespełna 13 na 13%. Badanie podkreśla również, że istnieją znaczne różnice w zależności od położenia geograficznego oraz wielkości i stylu domu. Największe kuchnie w Ameryce są w regionie West-South-Central, Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, ale przestronne kuchnie można także znaleźć w regionie środkowoatlantyckim, na Floridzie i w obu Karolinach. Najmniejsze kuchnie znajdują się w regionie west North central w tym w Dakocie Północnej i Południowej. Rezerwa federalna po raz kolejny pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ale w dalszym ciągu sygnalizuje, że prawdopodobnie ich podwyższenie nastąpi w przyszłym miesiącu. Wzrost stopy funduszy federalnych w grudniu będzie pierwszym w tym roku. W oświadczeniu wydanym po spotkaniu Federalny Komitet Otwartego Rynku powiedział, że wizja podwyżki jest bardzo realna, ale komisja postanowiła poczekać na więcej dowodów dalszego postępu w kierunku osiągnięcia jej celów. Podczas gdy Bank Centralny nie ma z pośredniej kontroli nad oprocentowaniem kredytów hipotecznych, jego działania często powodują jego zmiany, chociaż rok temu, gdy rezerwa federalna podniosła stopy procentowe, oprocentowanie kredytów hipotecznych w rzeczywistości spadło. Austin w Teksasie znalazło się na pierwszym miejscu tegorocznego rankingu pierwszej dziesiątki miast w zakresie wyłaniających się trendów na rynku nieruchomości opublikowanego przez Price Waterhouse Coopers i Urban Land Institute. Jeden ze współwłaścicieli Price Waterhouse Coopers, Mitch Rushell, powiedział stacji Fax Business, że niszowe dzielnice i różnorodność gospodarcza rynku w Austin stanowiły tu czynniki decydujące. Wyłaniające się trendy na rynku nieruchomości to cenione coroczne prognozy branżowe dla sektora nieruchomości i zagospodarowania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 C.O.M.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 7500 dolarów wkładu własnego. Nie czekaj, dzwonisz dzisiaj. 847 647 4000. 847 647 4 i 30 lub w internecie posiadłość.com Uwaga, poszukujący domu na północno-zachodniej stronie miasta. Nowy na rynku. Olbrzymi, murowany, chicagowski bungalow. Sześć sypialni, trzy pełne łazienki. Wykończony basement z osobnym wejściem. Dom wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży. Nie przegap tej okazji. Dzwoni już teraz. 847-647-4000. 847-647-4000. Lub w internecie posiadłość.com. www.posiadłość.com. Z miłości do nieruchomości. To Twój nowy